Powitania Państwa, a e, zaraz potem od nadrobienia tego, czego nie zdążyłem e, zrobić e, na naszym spotkaniu poprzednim. E, dlaczego ten tekst przykuwa uwagę e, czytelników dziejów e, apostolskich? Ponieważ tak się sprawy potoczyły, że jest to... Jedna z niewielu dat, które się da spiąć z chronologią bezwzględną. Bo co po czym i jak długo jedno następuje po drugim, to tego typu informacje w dziejach apostolskich znajdujemy dosyć często, ale to jest chronologia względna. To znaczy, orientujemy się jak biegną y, wydarzenia wewnątrz opowiadania. Ale teraz to, co jest wewnątrz opowiadania, jak spiąć z y, innymi narracjami i z chronologią y, historyczną. Co jest tym elementem, dzięki któremu możemy się y, zorientować gdzie jesteśmy w e, historii, czytając dzieje apostolskie. Ów Galio, który został prokonsulem Machai, którego wspomina autor dziejów apostolskich, to Junius Anneus Galio, którego e, brata pewnie wszyscy znamy stoicki filozof, mający nawet swoje miejsce w apokryfach, ponieważ istnieje taki zbiór fikcyjnej korespondencji między świętym Pawłem a Seneką. I asumpt do stworzenia tych apokryfów dało nieco innego, tylko właśnie ten tekst. Skoro święty Paweł Apostoł spotkał Galiona, to przez Galiona poznał jego brata i kontynuowali swoją znajomość drogą korespondencyjną. No i tak można było jakoś osadzić w kontekście kanonicznym ów zbiór tekstów apokryficznych. I to zdanie, kiedy Galio został prokonsulem Achai, z dosyć dużą, dużą prawdopodobieństwa da się powiązać z wiosną 52 roku po Chrystusie. A jakim cudem? Proszę Państwa, Czód ten wygląda tak. E, widzimy kawałek inskrypcji, która zachowała się we fragmentach, i kiedy przyjrzymy się temu zdjęciu troszkę lepiej, to zobaczymy, że jest tutaj spoiwo, i widać inne fragmenty. E, inskrypcji, które również się zachowały. Więc stan zachowania rewelacyjny nie jest, tak? Ale mimo to inskrypcja okazuje się czytelna. Jest to inskrypcja, którą potrafimy dosyć dobrze datować, a to dzięki temu, że jej wystawca Tyberiusz, Claudius, Cezar, Augustus, Germanicus, dla przyjaciół Klaudiusz, wystawia ten oficjalny dokument, bo pamiętajmy, że inskrypcje są dokumentami oficjalnymi, a więc mają przeważnie konsekwencje prawne Przynajmniej w tym sensie, że skoro napis został wykonany w, trwa, w trwałym materiale i umieszczony w miejscu publicznym, to już się nie domniemuje, że jego treść pozostaje nieznana. Zakłada się, że wszyscy wiedzą, skoro jest napisane dużymi literami i po grecku, więc każdy może sobie przeczytać. W dokumencie tym pojawia się imię Galiona. Co prawda nie Galion jest bohaterem tej inskrypcji, ale miasto delfy, którego protektorem Klaudiusz się deklaruje, informuje opinię publiczną, że zależy mu na tym, żeby przywrócić miastu w miarę możliwości dawną e, świetność. Stan e, opuszczenia w jakim znalazła się wyrocznia delficka obrazuje chociażby dziełko e, Plutarcha Heronei pod wymownym tytułem Dlaczego wyrocznia delficka zamilkła. E, już próbuje zdiagnozować, dlaczego zamilkła i wychodzi mu na to, że sprawy te wiążą się zarówno z problemami w samym kulcie, który popada w opuszczenie, jak i też w niedostatkach infrastruktury miejskiej. I może na to, żeby ożywiła się pobożność względem Apollona Delfijskiego, to nawet Cezar ma niewielki wpływ, ale na to, żeby troszeczkę podreperować nadwątloną strukturę miasta, to coś może zaradzić. Natomiast e, swoją diagnozę opiera na opinii, którą otrzymał i wzmiankuje to, otrzymał od przyjaciela i prokonsula Achai właśnie Julius, Juniusa Galiona. Imię Galiona y, widzimy tutaj wy, y, wyróżnione tak, żeby łatwiej je było zauważyć. To był dosyć dużych rozmiarów kamień inskrybowany i został umieszczony w widocznym miejscu w samych Delfach. Proszę Państwa, przy wielu powstających teraz inwestycjach widzimy tabliczki informujące jakaż to instytucja międzynarodowa albo krajowa przeznaczyła środki na zrealizowanie tej inwestycji. Przy informacji o poważniejszych pracach renowacyjnych w świątyniach często widzimy datę takiej renowacji w połączeniu z nazwiskiem tego, kto te prace sponsorował. Tradycja jest. I jak widzimy sięga dosyć odległych czasów, tyle że nie ograniczano się, jak widzimy, w tej inskrypcji, co jest dosyć nietypowe i charakterystyczne może właśnie dla specyficznego podejścia Klaudiusza do wielu spraw tego rodzaju. Nie ogranicza się w, tej, w tym napisie, w tym tekście wyłącznie do spraw czysto technicznych i urzędowych ale nadmienia na przykład o typie relacji, jaki łączył go z Galionem. E, widzimy, kiedy e, Klaudiusz e, zaczął swoje panowanie. Pamiętamy, że inskrypcja powstała w 12 roku panowany, jak do 41 dodamy 12, wyjdzie nam 53. I Galion już zdążył rozejrzeć się po e, obszarze powierzonej sobie prowincji i przesłać raport do Rzymu. A więc już troszeczkę e, czasu miał, żeby się rozpatrzeć i opracować urzędowy dokument. A więc zakładamy. Słucham. A co to jest na po raz Ktoś by powiedział, że kolega otwiera puszkę z Pandoro, <śmiech> ponieważ musimy wejść w pewne detale ustroju rzymskiego. Generalnie w czasach cesarstwa był to ustrój dosyć mocno schizofreniczny, gdzie z jednej strony zachowywano fasadowe instytucje republiki, a z drugiej strony budowano faktyczną władzę wzorowaną na władzy królów helenistycznych z III-II II wieku przed Chrystusem. Więc, y, chociaż wszyscy i tak wiedzieli, że Cezar będzie rządził, dopóki parki nie przetną nici jego życia przy pomocy jakiegoś narzędzia y, ostrego czy jakiegoś środka, niekoniecznie y, poprawiającego zdrowie. Z tymi grzybkami to, to podobno różnie bywało. To, Niektórzy sugerują, że był to bardzo silnie działający środek przeczyszczający, ale ja już osobiście wolałbym grzybki. Więc jeśli chodzi o oficjalną oprawę nieoficjalnie sprawowanej ale faktycznej władzy, to zachowywano e, te instytucje e, demokratyczne, e, przynajmniej w teorii i tytuł Cezara powierzano Cyklicznie. Co roku Senat wiedział, jak ma głosować. Zawsze się znalazł usłużny senator, który przedstawił projekt uchwały. Nawet bywało, że się spierano ten przywilej i tak wykorzystywano te fikcyjne akty, na przykład do tego, żeby liczyć kolejne, kolejne akty. Kolejne lata panowania mniej e, lub e, to niekoniecznie wiązało się z pełnieniem faktycznej funkcji monarchy. E, tytuł mógł być powierzany osobie, która e, sprawowała albo czysto honorowo związaną z nim władzę, albo pełniła niższe funkcje. Cezar to, Cezar to nie była instytucja, to był tytuł przyznawany ad hoc. Jakby po rodzinie. Więc Skoro y, Klaudiusz y, żyje do 54, zdążył jeszcze tę inskrypcję wystawić w 53, y, zakładamy, że gdzieś na początku 52 Galio zaczął sprawować swoją funkcję. A więc przybycie Pawła, mm, przybycie Galiona, przepraszam, do Koryntu. To będzie początek roku 52. I względem tej daty określa się praktycznie całą resztę, datację całej reszty wydarzeń związanych z działalnością Pawła Apostoła. A więc wszystko jest oparte na rachubie, co się stało na ile lat przed pięćdziesiątym rokiem i na ile lat po pięćdziesiątym drugim roku. Przepraszam, nie wiem czemu się zrobiła duża litera. I to czym się dzisiaj Będziemy zajmować, to jest końcówka drugiej, początek trzeciej podróży misyjnej świętego Pawła. Zaczynamy od wersetu 18, 18. Jest to werset wprowadzający do materiału, który następuje potem i ma troszeczkę osobną tematykę, ale znajduje się w nim seria informacji, które warte są. Wyjaśnienia. Paweł jest w Koryncie. I czytamy, że pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii. Co by to znaczyło? Tu mamy Korynt. Syria no to jest tak naprawdę Antiochia w naszym przypadku. Więc zakładamy że Paweł odbyłby podróż, na w prostej linii wygląda tak, a że odbywałby ją drogą morską, to pewnie wyglądałaby tak. Ale to, ta linia, którą widzimy tutaj, o wiele bardziej skomplikowana i zahaczająca jeszcze o różne etapy pośrednie, to nie jest coś, co się wzięło znikąd, yy, ale się wkopałem. Yy, tylko w dwudziestym drugim wersecie znajdujemy opis trasy którą faktycznie Paweł wraca z Koryntu do Syrii. A więc mamy y, krótszą wersję itinerarium, sprowadzoną do punktów skrajnych i dłuższą wersję itinerarium, To jest to, a ta faktyczna dłuższa to jest to. Co powoduje, że na 18-18 musimy spojrzeć jako na tekst nie do końca samodzielny. On ma być dopiero potem uzupełniony, rozwinięty. Doprecyzowany, ale z jakichś powodów narratorowi zależy na tym, żeby powiedzieć, że Paweł kieruje się już do punktu, z którego rozpoczynał i w którym kończył swoje podróże, czyli do Antiochii. Dzięki tej informacji, że skierował się z Koryntu do y, Azji, dowiadujemy się do Syrii, przepraszam, dowiadujemy się, że mamy do czynienia z ostatnim y, etapem jego drugiej misyjnej podróży. I to jest informacja, która zostaje nam e, dostarczona. W koruncie Paweł pozostaje e, hemeras hikanas. Dlaczego to? zaznaczam, Bo jak tutaj czytamy dłuższy czas i zobaczycie Państwo, że znowu znajdziemy informację, że pozostał w innym mieście, w Efezie, dłuższy czas, to można by myśleć, że są to okresy porównywalne, ale w Efezie siedział dwa lata. A tutaj autor mówi nam wyraźnie, że ten dłuższy czas liczył się w dniach, a nie w latach. Więc tak długo nie siedział. Korynt pozostaje raczej miejscem przesiadkowo-wypoczynkowym. Przed czekającą go podróżą w, w drodze powrotnej do Antiochii. Pojawiają się pryscyla i jak których znamy już z początku 18 rozdziału. Paweł ich poznał w koryncie, i mówiliśmy o tej parze, prawdopodobnie rzymskich Żydów. I pamiętamy, że Ucieczka Żydów z Rzymu też jest powiązana z okresem panowania Klaudiusza. To, to on był e, pomysłodawcą tego dekretu, e, zmuszającego znaczną część rzymskiej diaspory do zmiany adresu. E, I trzeci أه. element związany z e, tym, co robi Paweł w, w tym czasie w Koryncie i okolicach. Kenchry. Proszę Państwa, Korynt, ładne miasto, ale miasta mogą być ładne wtedy, kiedy to, co brzydkie, lokuje się w innych miastach. Zawsze taką brzydszą częścią życia jest to, co związane z ciężką pracą, nie zawsze dobrze wynagradzaną, ogromnym wysiłkiem, interesami, nie zawsze transparentnymi. Czyli wszystko to, co kojarzy się z sportem, E, widzimy tutaj znowu e, panoramę, e, panoramę e, Koryntu, tutaj widzimy koryncką agorę, e, centrum życia publicznego, tutaj widzimy świątynię Ateny, jedno z głównych miejsc e, kultu religijnego w, tej, e, w tym mieście i inna ważna świątynia będzie świątynia Apollona. Te świątynie, kiedy je dzisiaj oglądamy, to one mogą na nas zrobić wrażenie, że są naprawdę bardzo archaiczne, bo i świątynia Apollona, i świątynia Ateny zbudowane są w porządku doryckim, a więc przesuwałoby nas to na 600-700 lat przed Chrystusem. Nie dajmy się zwieść. To są podróby, proszę Państwa, to są bezczelne podróby z pierwszego wieku przed Chrystusem. To nic starożytnego, ponieważ jak pamiętamy w latach 40. Korent został zburzony i potem w, dzięki pomysłowi Juliusza Cezara zaczęto odtwarzać miasto. Nie tylko budować nowe na miejscu starego, ale odtwarzać to, co było, żeby jakoś naprawić szkody kulturowe wywołane zemstą Rzymian za bunt Koryntu przeciwko ich władzy. I tutaj, na tej osi, Widzimy taki osłonięty murami korytarz prowadzący do portów w Kenchach. Jednego z portów obsługujących y, miasto Korynt. Tak, to jest Archaia Korynthos. W tym miejscu ulokowany był Korynt jak widzimy, do 1858 roku. Tutaj jest Nea Korinthos, czyli miasto, e, aha, nie w tej kolejności, miasto, e, które, e, które zbudowano w połowie XIX wieku żeby było bliżej tego, co nam się dzisiaj kojarzy z koryntem, czyli kanału Koryn korynckiego. Natomiast w starożytności ten stary korynt nie był związany z kanałem, bo kanału nie było. Neron miał pomysł, żeby budować kanał koryncki. Nawet zaczął, nawet ileś tam tysięcy robotników zdążyło stracić przy tym życie. Ale to, kto by się przejmował detalami. Inwestycji nie zakończono. Musiała poczekać dosyć długo na ukończenie. Natomiast miasto Korynt obsługiwane było przez dwa porty. Jednym z nich są Kenchry nad Zatoką sarońską, a drugim z nich jest Lechajon nad Zatoką Koryncką. I ten korytarz prowadził, o, tu na, tej, na tym odcinku. Było to rozwiązanie skopiowane oczywiście z Aten, gdzie pamiętamy ten korytarz między Atenami, a Pireusem, czyli portem obsługującym Ateny. Ale Ateny miały jeden port. Miały tylko Pireus. A Korynt był w tym szczęśliwym położeniu, że miał dwa porty i sam był miejscem, przez które przechodziły towary przeładowywane z jednych statków, tych przypływających do Lechajonu, na inne statki wypływające z Kench albo odwrotnie. Jak połatrzymy, to Lechajon jest tu i prowadzi na zachód. Jest takim portem na zachód. Jak mamy dworzec wschodni i zachodni w Warszawie, to możemy powiedzieć, że to jest port zachodni. A tu mamy port wschodni w Kenhrach i on jest terminalem dla linii, które łączą Korynt z Azją Mniejszą, z Bliskim Wschodem i podpinają się pod szlaki handlowe prowadzące aż z Chin, z Indii. A więc Paweł, który wyprawia się na wschód, e, oczywiście zainteresowany jest portem w Kenhrach i tam się udaje. A tutaj widzimy kanał koryncki i lokalizację dwóch. Koryntów. tu jest Nea Korinthos, gdzie ta niebieska strzałka pokazuje, a tu jest mniej więcej Archaia Korinthos. Prace wykopaliskowe, które odsłoniły Archaia Korinthos, jak widzimy, były efektem zainteresowania okolicami Koryntu związanymi z realizacją kanału korynckiego. I to nie przypadek, że i inżynierowie budujący kanał koryński, i archeolodzy prowadzący te prace wykopaliskowe, to byli Niemcy. Proszę Państwa, to co widzimy, te ładne ruiny, to jest resztka wielofunkcyjnego budynku funkcjonującego w Kenchrach najpierw jako świątynia Izydy, a potem jako chrześcijańska bazylika. E, oczywiście, jeżeli budynek ten istniał w czasach Pawła, to był jeszcze świątynią Izydy, e, ponieważ funkcję kościoła chrześcijańskiego zaczął pełnić, e, jak widzimy, znacznie później, 50 lat po uznaniu chrześcijaństwa za religiolecita, religię dozwoloną, nieprześladowaną. Pamiętamy, że w Ostii, a więc porcie związanym z Rzymem była duża kolonia żydowska. W Pireusie była duża kolonia żydowska. Czy w Kenchrach była również duża kolonia żydowska? Tego nie wiemy, ale możemy się domyślać, że na zasadzie pewnej Pewnych podobieństw między tymi sytuacjami nie byłoby wykluczone to, że w Kenchrach znajdziemy kilkadziesiąt, może kilkaset rodzin żydowskich, które osiedliły się tam ze względu na łatwość prowadzenia interesów, zwłaszcza, że były to interesy ze Wschodem, w których kupcy żydowscy byli dosyć dobrze osadzeni. I cóż się kryje za tymi słowami e, dotyczącymi Pawła, że w Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub. Widzimy tutaj szósty rozdział Księgi Liczb. Niestety więcej tekstu się nie zmieściło, a też by się przydało. Ten kawałek z szóstego rozdziału Księgi Licz podnosi się do ślubu Nazireatu. Jest to jeden z najlepiej, właśnie źle, najlepiej opisany od strony obrzędowej, od strony prawnej, typ ślubu w literaturze biblijnej. Jest to ślub dosyć wyjątkowy, ponieważ wywołuje on w życiu składającego ten ślub bardzo daleko idące konsekwencje związane z rygorami, które, którymi, którym podlega osoba, która ten ślub złożyła. Czy złożenie takiego ślubu było zawsze aktem dobrowolnym? Czy czasami człowiek mógł się znaleźć w sytuacji, że ktoś zdecydował za niego? Tutaj mamy y, pewne wątpliwości. Ponieważ oprócz tego materiału prawnego z Księgi Liczb, to nie wiemy za dużo o Nazireacie. Jeżeli spotykamy się na przykład z taką postacią, o której wiemy, że nie spożywała napojów alkoholowych. Jak zobaczymy, jak dalece to ograniczenie sięgało, to jest kwestia do dyskusji, ale to zobaczymy za chwilę. I nie strzygła głowy, to możemy przypuszczać, że postać ta w jakiś sposób podlegała rygorom związanym ze ślubem Nazireatu. I weźmy sobie choćby Jana Chrzciciela o którym słyszymy jeszcze przed jego narodzeniem, przy zwiastowaniu jego narodzin, że nie będzie pił wina ani sycery. I Jan Chrzciciel miał tu niewiele do gadania. Weźmy też inną postać, która... Zdaje się, jakby przygotowywać y, w tym sensie drogę Janowi Chrzcicielowi. Weźmy Samsona. Tam nie, nie pada informacja o tym, że on jest nazirejczykiem, tylko te dwie informacje, które y, trudno połączyć inaczej niż poprzez ślub nazireatu. Nie będzie pił wino, ani sycery i nie będzie strzygł głowy. O Pawle Dowiadujemy się, że to on sam złożył ślub, że była to jego własna decyzja. Nie był to ślub składany dożywotnio. Jak widzimy, materiał z Tory przewiduje procedurę zakończenia okresu Nazireatu. Miejscem, gdzie y, taki ślub można dokończyć, jest miejsce przed namiotem spotkania. Oczywiście w y, to, że nie można było napisać, że chodzi o y, Sankta Sanktorum świątyni jerozolimskiej z oczywistych powodów. Y, więc, miejsce to jest y, oznaczone inaczej, ale wiemy, że w momencie powstania świątyni jerozolimskiej to już innego przybytku, może nie od razu, ale w, na pewno po niewoli babilońskiej, innego miejsca, które można by było powiązać z namiotem spotkania. Nie ma tylko i wyłącznie świątynia Jero, jerozolimska. Jak zobaczymy w samych dziejach apostolskich, związek zakończenia ślubu nazireatu ze świątynią jerozolimską jest zaznaczony. Co się składa na zakończenie nazireatu? Złożenie stosownych ofiar i ostrzyżenie głowy, które kończy ten czas, kiedy strzyc się nie można. spalenie ostrzyżonych włosów następuje także przed y, namiotem y, spotkania, a więc w Jerozolimie. W zakończeniu naziratu towarzyszą stosowne ofiary, a więc akt ten może się dokonać tylko w Jerozolimie. Dlatego informacja, że Paweł, kończy swój nazirat, o ile mu podlegał. W kenchrach jest troszkę zaskakujące. Więc albo ostrzyżenie włosów. Yy, Potem zostaje jakby uzupełnione przez złożenie stosownych ofiar w Jerozolimie. Pamiętamy, że w drodze powrotnej do Antiochii zahaczy o Jerozolimę. Czy po to, żeby uzupełnić zakończenie Nazireatu? Czemu ostrzy głowę w Kenchrach, a nie w Jerozolimie, jak Pan był przykazał? Może no, gorąco było i nie chciał się pocić na statku. Wiesz, Ty możesz gdybać, ja mogę gdybać, a, a kto ten worek z włosami widział? No właśnie, yy, mówiłem, że w dziejach apostolskich Taka sytuacja ze złożeniem, z zakończeniem ślubu Nazireatu się pojawia. 21 rozdział. Zobaczcie, drodzy Państwo, co my tu mamy. Paweł jest oskarżony o to, że jego sposób prowadzenia misji może nie wszystkim się podobać. Zwłaszcza ludziom mocno przywiązanym do idei przestrzegania prawa związanych, związanym z Jakubem i podpowiadają mu, jak może poprawić sobie wizerunek, pokazać siebie jako kogoś, kto jest szczerze zatroskany o to, żeby prawo było przestrzegane w detalach. Jest sobie czterech prawdopodobnie niezbyt majętnych nazirejczyków, którzy złożyli ślub, muszą złożyć ofiary związane E, z oczyszczeniem. No i jeżeli Paweł wybuli e, pieniądze na ofiary dla nich czterech, no to na pewno się e, potwierdzi jako ktoś, komu przestrzeganie prawa nie jest obojętne. No. E, Afiszowanie się pobożnością przez sponsoring to też nie jest instytucja, która by znikła z naszego życia, prawda? E, A więc w tym przypadku mamy Jerozolimę, mamy ofiary i mamy strzyżenie głowy. I to wszystko w jednym miejscu, w jednym czasie. Problematyczną sprawą w tym momencie jest tylko to, skąd wziąć pieniądze. Natomiast w przypadku Pawła możemy sobie postawić pytanie. A może to nie był nazireat w sensie technicznym? Może on złożył ślub podobny do nazireatu. Pytanie, dlaczego warto się nad tym zastanawiać? Dlaczego warto sobie nad tym połamać głowę? Bo to jest jeden z tych momentów, kiedy stawiamy tak naprawdę pytanie o to, czy Paweł, apostoł, w 52 roku po Chrystusie, ładny kawał czasu od swojego chrztu, praktykuje judaizm ze wszystkimi detalami czy nie? Kiedy złożył ten swój nazirat? Może jak był malutki na 30 czy tam 40 lat i teraz mu się to kończy i coś yy, trzeba z tym zrobić, ale nie przejmuje się już tym że to musi być koniecznie w Jerozolimie. Tylko ważne jest to, że stosował się do, do przepisów związanych z Nazireatem, a jak go skończy, to już zupełnie inna sprawa. Detal, o którym mówimy, musiał coś mówić czytelnikom. Skoro pojawia się w tekście. Tekstem rządzi zasada ekonomii. Nie mówi się o rzeczach, które są niepotrzebne z punktu widzenia narracji. A ta informacja była. Może dla nas nie jest do końca uchwytna, jeśli chodzi o jej znaczenie. E, żeby skończyć e, wątek naziratu, popatrzmy, e, z takiego traktaciku o pijaństwie Filona Aleksandryjskiego. Napisał dwa traktaciki. De ebrietate i de sobrietate. O pijaństwie i o trzeźwość. I w tym opijaństwie na początku dotyka kwestii związanych z nazireatem. Mówi, że Pan Bóg różne rzeczy różnym ludziom nakazuje. Nie ma jednej drogi która by była wspólna dla wszystkich. Jednym Pan Bóg nakazuje pić, a innym nakazuje powstrzymać się od picia. Różne przeciwne sobie rzeczy Bóg różnym ludziom nakazuje w tym samym czasie. I są osoby, które złożyły wielki ślub, którym wyraźnie zabrania się pić niezmieszane wino. Nie wino w ogóle, ale wino bez domieszki wody. Grecy w okresie klasycznym uważali, że picie wina bez domieszki dwóch trzecich wody to cecha barbarzyńców. Natomiast, jak widzimy, przez te skromne, 400 lat maniery się troszeczkę zmieniły i gusta też. I tutaj przedmiotem ślubu jest e, picie wina o pełnej zawartości alkoholu. A więc widzimy, że, a takiego zastrzeżenia nie ma w tekstach biblijnych. Widzimy, że to prawodawstwo związane z Nazireatem w przypadku na przykład Aleksandrii wyglądało już odrobinkę inaczej niż w Księdze Liczb. A zdajemy sobie sprawę z tego, że Paweł jest o wiele bliższy chronologicznie Filonowi niż Księdze Liczb. Te kilkadziesiąt lat, które dzieli Pawła od y, tekstu Filona, praktycznie nie, niezbyt wielki dystans czasowy. Więc jaki typ ślubu złożył efektywnie Paweł? Tego nie wiemy, ale warto pamiętać, że nie można się ograniczać tylko i wyłącznie do materiału biblijnego, kiedy mówimy o tym, co Paweł ślubował i jak w efekcie ten ślub się rozwiązywał. Paweł Mówia się w Efezie i podejmuje rozmowę z wyznawcami judaizmu. Nie zatrzymuje się tu na dłużej. Nie teraz. Później się zatrzyma na dłużej, jako się rzekło. E, natomiast co jest dla nas e, ciekawe? Zapytany, e, że, proszony, żeby e, pozostał dłużej, mówi, że wróci, jeśli Bóg zechce. Ma świadomość, że może nie zdążyć. Paweł zmierzający do końca swojej podróży, to nie jest tylko kwestia domknięcia drugiej podróży misyjnej. Zobaczymy coraz więcej, już nie w tym roku, w przyszłym, coraz więcej sytuacji, w których Paweł wie, że jego podróż w ogóle się kończy. Podróż zwana życiem. I to jest pierwszy moment, który sygnalizuje, że Paweł wie, że jego przygoda może nie potrwać zbyt długo. Mamy tę podróż Kenchry e, Efes te główne etapy Korynt czy Kenchry dokładnie do Efezu potem do Cezarei z Cezarei już na piechotę do Jerozolimy i to jest właśnie ten moment kiedy gdyby miał dopełnić wszystkich yy, Elementów obrzędu zakończenia naziratu, to, to ma okazję i wraca do Antiochii. A, a tutaj znowu zabrakło dużej litery. Znowu proszę o wybaczenie. E, I ledwie skończył podróż drugą, to już widzimy, że kombinuje, jak udać się w następną trasę. I no, mamy pewien czas. Ale to jest y, chronos tinos. W y, Koryncie mieliśmy kilka dni. A tu mamy Właśnie, właśnie czas niezdefiniowany co do jednostek, w których jest liczony. Spójrzmy, ten schemat jest w miarę uporządkowany, bo nie mój. E, pożyczyłem go od, od kogoś. E, jak jest rozpisana ta trzecia wyprawa misyjna Pawła? Liczy się, że zaczęła się gdzieś tam pewnie bliżej początku 1954 roku i potrwała cztery lata. A więc widzimy, że jest to podróż stosunkowo długa. Zwłaszcza jeśli zestawimy czas z niezbyt długą marszrutą. Ponieważ nie ma jakiejś nie, nieskończonej ilości etapów w tej podróży. Zobaczmy, że ta trzecia podróż właściwie biegnie po tych samych trasach, które Paweł już przeszedł. Jest to bardziej podróż sentymentalna niż odkrywanie nowych światów. Czas ekspansji e, Dobrej Nowiny za sprawą Pawła już się kończy. Następuje czas umacniania Dobrej Nowiny tam, gdzie Paweł już ziarno słowa posiał, Kościół zasadził. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden detal tej trzeciej podróży. Gdzie ona się kończy? Tym razem to nie jest podróż, która się kończy tam, gdzie się zaczęła, czyli w Antiochii. Nie mamy zamkniętej trasy. Mamy trasę otwartą, bo pamiętamy, że z tej, czwartej, z tej trzeciej podróży podjętej dla Słowa Bożego W pewnym sensie Paweł już nie wraca. Ta trzecia podróż przechodzi w czwartą, którą Paweł odbywa jako więzień, która nie jest już podróżą y, przez niego wymyśloną, zaplanowaną, podjętą, bo chciał. Jest podróżą narzuconą przez okoliczności prawne, przez życiową konieczność. A więc znowu mamy taki element, który pokazuje, że życie Pawła powoli zmierza ku, ku kresowi. Nie wiem, co mi dzisiaj wzięło z tym brakującymi. E Dużymi literami. To jest właśnie podróba, o której Państwu mówiłem. Widzicie Państwo te, te piękne, archaiczne, doryckie kolumny, wszystko jak trzeba. Ta sama proporcja, którą e, stosowano w porządku doryckim. Te same żłobkowania, te, e, te same kapitele charakterystyczne, takie misowate. No, tylko, że to podróba, tak samo prawdziwe jak warszawska starówka. No. A to jest widok z Akrokoryntu, czyli z twierdzy e, dominującej nad, nad miastem. I, i to jest e, widok w stronę Lechajonu, a więc tego portu nad Zatoką Koryncką. Widzimy, że pojawia się w tekście zupełnie nowa postać. W 18.2 narrator wprowadził Akwile i Pryscylę. Osoby, które, które dzieliły z Pawłem codzienną pracę, to jakby on przy nich mógł sobie popracować w zawodzie i udział w dziele ewangelizacji. To znowu oni przy nim stali się ewangelizatorami. Natomiast teraz pojawia się zupełnie inna postać, chociaż przy okazji pojawią się też Pryscyla i akwila. Apollos. Jeśli chodzi o Apollosa, to jest to osoba e, o dosyć e, bogatym życiorysie, e, co pokazuje też i e, mapa. Pochodzi z Aleksandrii po raz e, pierwszy Spotykamy go w Efezie, tylko ze wzmianką, że jest to Aleksandryjczyk. Ale ostatecznie e, zwiąże się ze wspólnotą koryncką. Pamiętamy, że Paweł Kiedy ostatnio widzieliśmy go w Koryncie, nie zatrzymał się tam długo, tylko tyle, żeby przeprać rzeczy, odkarmić się po długiej wędrówce i przygotować się do zaokrętowania. Jakby nie, nie zadbał o wspólnotę koryncką którą wcześniej założył. Natomiast tę próżnię, która mogła pozostać po takim pospiesznym przejeździe Pawła, zajmie, e, mówię zajmie, bo to dopiero zobaczymy, że, że się przeniesie do Koryntu, zajmie właśnie Apollos. I teraz pytanie, czy to dobrze, że Apollos zajął miejsce Pawła, który tak troszkę pospiesznie przejechał przez Korynt? Zestawmy to, proszę Państwa, z informacją, o, czy z informacjami takimi jakby poszlakami, że życie. Pawła jest już raczej w tej schyłkowej fazie i jego działalność. Tak, pa Paweł kiedyś odejdzie. Pojedzie w podróż bez powrotu i na jego miejsce przyjdą inni. Teraz pytanie, kim będą, jacy będą. Jaki ślad odcisną na kościele. Właśnie e, postać Apollosa to jest takie pytanie o jakość następców Pawła. Pamiętacie państwo stary dowcip o rabinie, którego ktoś spytał Hebe, kiedy będzie lepiej? A ten stary, mądry człowiek odpowiedział, że lepiej. To już było. I patrząc na ocenę Pawła i jego ewentualnych następców, to można powiedzieć, że jest dokładnie tak samo, że lepiej już było, potem może być trudniej. Kiedy zobaczymy, jak Paweł w Milecie będzie się żegnał ze starszymi kościoła efeskiego właśnie, to tam się pojawi bardzo jednoznaczny sygnał, że Paweł przygotowuje kościół na to, że lepiej już było, że łatwo nie będzie. Że y, wewnątrz wspólnoty narodzą się problemy, z którymi nie będzie prosto sobie poradzić. Można by o Pawle powiedzieć prorok czy co, ale pamiętajmy, żeby na tekst patrzeć z perspektywy narratora. On już wie, że nie, jest, że nie jest łatwo podejść u Pawła. Że sprawy się mocno skomplikowały, kiedy zabrakło tych y, kolumnowych postaci, tych filarów kościoła. Dlatego y, w jakiś sposób próbuje poradzić sobie z tymi problemami, które po odejściu Pawła muszą się pojawić w życiu wspólnoty kościelnej. A więc dzieje apostolskie są też odpowiedzią na te kryzysy Kościoła, które przyszły po Pawle. Kim więc jest Apollos? Przedstawiony jest w superlatywach. Człowiek uczony i znający świetnie pisma. Jego uczoność i znajomość pism musimy interpretować w świetle informacji o jego pochodzeniu. To połączenie yy, helenistycznej kultury i wykształcenia religijnego charakterystyczne jest dla diaspory aleksandryjskiej, czego znakomitym przykładem jest wspomniany już dzisiaj Filon. Z Aleksandrii. Filon właśnie taki był. Jakbyśmy się zastanowili, jakbyśmy tylko wzięli tę charakterystykę, pochodzący z Aleksandrii człowiek uczony i znający świetnie pisma, i nie mieli tutaj imienia Apollosa, to spokojnie możemy y, odnieść te słowa do Filona. Ale Filon też nie był rodzynkiem czasami próbuje się go przedstawić jako taką mutację kulturową, rzadką kombinację genów, która wcale nie musiała się zdarzyć. To, co wiemy o kulturze Żydów aleksandryjskich z fragmentów pism, które się zachowały, każe nam sądzić, że ta kombinacja Hellenistycznego wykształcenia i religijnego wykształcenia e, związanego z, z wyznawanym judaizmem była dosyć częsta. Dawała bardzo różne efekty. Ale pamiętajmy, że religijni aleksandryjscy Żydzi pisali traktaty filozoficzne, pisali dzieła historiograficzne, pisali tragedie wzorowane na klasycznych greckich. To wszystko mamy jakoś poświadczone. Więc możemy potraktować Apolosa raczej jako przedstawiciela pewnej formacji kulturowo-religijnej niż jako postać wyjątkową. Pamiętajmy, że Paweł jest Żydem z diaspory, ale z diaspory małoazjatyckiej która była jednak o wiele bardziej konserwatywna. Apollos jest przedstawicielem diaspory zachodniej, egipskiej, aleksandryjskiej. Diaspory, która była gotowa iść na dużo większe kompromisy z kulturą hellenistyczną. A więc mamy zderzenie ludzi, którzy otrzymali formację kulturową szerszą niż religijne wykształcenie, którego źródłem mogły być rabinackie szkoły Jerozolimy. Ale to nie znaczy, że jeden i drugi typ formacji jest po jednych pieniądzach w opinii autora dziejów apostolskich. Nie, On robi rozróżnienie między tym, na ile radzi sobie z trudnym dziełem ewangelizacji Paweł Starsu, a na ile sobie radzi Apollos z Aleksandrii? Kim jest Apollos od strony religijnej? Czy jest wyznawcą judaizmu? Czy jest chrześcijaninem? Mój kolega Jezuita opowiadał o swoim ulubionym schronisku w tatrach, lubił to schronisko głównie ze względu na pytanie, które stawiała gaździna. Kawa, herbata, czy co? Bo on zawsze udzielał odpowiedzi czy co? I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o apolosa. I pytanie, czy był wyznawcą judaizmu, czy chrześcijaństwa, czy co, to też chciałoby się udzielić tej trzeciej odpowiedzi. Zobaczmy. Znał drogę pańską. Ale droga pańska to wyrażenie, które niekoniecznie musi oznaczać drogę w sensie chrześcijańskim. Ponieważ metafory, metafora drogi odnosi się pierwotnie, chociażby w psalmie pierwszym, przepraszam, że uciekam się do tak banalnego przykładu, do zachowywania prawa. Więc samo to określenie, że znał już drogę pańską z automatu nie kwalifikuje go jeszcze jako chrześcijanina pełnym tego słowa znaczeń. E... Drugi element przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa Chrystusa. To już się odnosi do Jezusa, ale czy się odnosi do chrześcijaństwa? Bo czego Apollos naucza o Jezusie, skoro zna tylko Chrześcijanowy? W Dziejach Apostolskich mamy dwie wzmianki o osobach, których formacja opiera się na Chrześcijanowym. I są one, te dwie wzmianki, bardzo blisko siebie. Tę drugą zobaczymy za chwilę, na początku XIX rozdziału. I obydwie mają jakiś związek z Apollosem. Ta pierwsza, o wiele większy, bo dotyczy jego samego. Ta druga to jest wzmianka dotycząca innej grupy, ale z Apollosem w tle. Można więc powiedzieć, że dwie różne sytuacje, ta z końcówki rozdziału 18 i ta z początku rozdziału XIX, nie znalazły się obok siebie przypadkiem. Że narratorowi zależy na tym, żeby w dwóch różnych epizodach rozwinąć jedną myśl. Co to znaczy że Apolos zna tylko chrzestianowy. Przypomnijmy sobie słowa, które wszyscy cztery ewangeliści wiążą z Janem e, Chrzcicielem, ale na początku dziejów apostolskich w 1.5 słowa te znajduj znajdujemy w ustach samego Jezusa. Chodzi o zestawienie chrztu przy pomocy wody i chrztu przy pomocy Ducha Świętego. Jan mówi o sobie, czy w dziejach apostolskich 1.5. Jezus mówi o Janie, że chrzcił tylko wodą. A dopiero Jezus chrzci przy pomocy ducha, ewentualnie ducha i ognia. Mówiliśmy o tym przy okazji drugiego rozdziału, przy okazji zesłania Ducha Świętego, gdzie motywy ognia i ducha, ich wylania na wierzących w Jezusa, połączone są ze sobą. Mówiliśmy o tym przy okazji rozdziału dziesiątego, przy okazji Krztu Korneliusza, w domu Korneliusza, gdzie najpierw zostaje przez Jezusa wylany duch, a potem, że tak powiem, Piotr dopełnia obrządku przy pomocy wody. I zauważmy, że to nie jest tak, że użycie wody. To jest ten moment, który otwiera drogę dla ducha. Nie. To dar ducha upoważnia wspólnotę Kościoła do użycia wody. Można by więc powiedzieć, że w przypadku Apollosa, który zna tylko chrześcijanów, chrzest przy pomocy wody, mamy do czynienia z aktem formalnym, ale pozbawionym tego, co daje mu moc, skuteczność, mamy do czynienia z taką wydmuszką sakramentalną. W postaci Apollosa zbiegają się więc dwie... Sprzeczne charakterystyki. Jedna odwołująca się do jego wiedzy i umiejętności przemawiania, i ta jest rozwinięta. A druga charakterystyka króciutko, ale dosadnie, opisana, odnosi się do jego kondycji religijno-duchowej. Są to ogromne możliwości niepoparte mocą ducha świętego. A jednak pomimo tego istotnego defektu, pomimo braku daru ducha świętego, Apollos nie ma oporów przed podjęciem misji ewangelizacyjnej. Opowiada o Jezusie, słuchają Go, podziwiają, bo mądrze gada. W mazowieckiej knajpie powiedziałoby się wódki mu dać. Tylko czy z tego wyniknie dobro? Czy na tym da się zbudować Kościół? Proszę Państwa, przypomnijmy sobie początek pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł przywołuje Apollosa i siebie jako dwóch e, nauczających w tym Kościele. I przywołuje te dwie postacie ze sobą włącznie w kontekście bolesnego rozdarcia tego kościoła, zagrożenia bardzo poważnego dla jego jedności, w kontekście głębokiego niezrozumienia, czym jest moc i mądrość Boża przeciwstawiona mocy i mądrości ludzkiej. Podczas ta ludzka mądrość bierze się ze znajomości słów, z wiedzy yy, nabytej. A mądrość Boża zawarta jest w krzyżu Jezusa Chrystusa. I to samo z mocą. Yy, Paweł nie stara się w pierwszym liście do Koryntian ukryć, kogo utożsamia z ludzką mądrością i ludzką mocą, a kogo utożsamia z tym, co czerpane z krzyża. To on głosi Logos tu Stauru, słowo krzyża. <śmiech> Przepraszam. No to sobie możemy dośpiewać, kto głosi to drugie, jak jest ich dwóch. I Paweł też w pierwszym liście do Koryntia mówi, że wszystko zostanie osądzone przez ogień. To, co wartościowe, zostanie oczyszczone przez ten ogień, jak złoto. A to, co jest zbudowane ze słomy, to się spali też nie zostawia cienia wątpliwości, jak ocenia własne budowanie i jak ocenia budowanie Apollosa. <śmiech> Warto o tym pamiętać, e, kiedy czytamy tę charakterystykę e, Apollosa na początku e, jego funkcjonowania w tekście dziejów apostolskich. Przepraszam. Proszę Państwa, to są ślady obecności, wczesnej obecności chrześcijan w Efezie. Ich Ryba po grecku, tak? I tutaj też ich jest, jakby było mało. Jest jeszcze rysunek rybki, nie wiem na ile dobrze go widać. I jest jeszcze ten bardzo charakterystyczny e, rysunek, który się też pojawia na, na różnych e, kamieniach e, tego rodzaju, związanych z Efezem. To nie jest koło od roweru. Prawdopodobnie jest to znak Chrystusa Słońca, słońca niezwyciężonego. Sol invictus, słońca, które nie zachodzi, które pamiętamy z Ewangelii według świętego Łukasza, z pieśni Zachariasza. A więc mielibyśmy do czynienia z różnymi symbolami chrystologicznymi. Tutaj widzimy też o taki mały krzyżyk wyszkrobany też dla dopełnienia tego zestawu symboli chrześcijańskich. Powiedziałem, że Następna wzmianka o chrzciejanowym będzie z Apollosem w tle. E... Apollos jest w Koryncie. Natomiast Paweł idzie do Efezu i tam znajduje jakąś grupę uczniów. I tutaj już nie możemy mieć wątpliwości, że uczniowie równa się chrześcijanie. Czyli przynajmniej osoby związane jakoś z chrześcijaństwem, jak, jak zobaczymy. Ci uczniowie okazują się być w tej samej sytuacji, w jakiej jest e, Apollos. Przyjęli wyłącznie chrzest Janowy i Paweł uznaje, że trzeba ich dochrzcić. że żeby się stali w pełnym tego słowa znaczeniu chrześcijanami, to chrzest janowy jest niewystarczający, bo potrzebny jest chrzest w imię Pana Jezusa, chrzest, którego owocem, z którym związany jest dar Ducha Świętego. Jeżeli by tego brakowało, owej więcej osobowej grupie, dwunastoosobowej grupie y, uczniów z Efezu, to nie byliby w pełni tego słowa znaczeniu braćmi. Nie należeliby do kościoła, więc wyciągnijmy sobie wniosek. Jak ocenia się Apollosa? Czy dowiadujemy się o tym, że Przepraszam, że znowu użyję tego neologizmu Apollos został tak dochrzczony Jak uczniowie z Efezu? Nie A więc chłopak zdolny, wygadany Ale czegoś istotnego mu brakuje jako chrześcijanin jest niedorobiony. Tak. No, on już dużo wiedział i dowiedział się jeszcze więcej, ale nie słyszymy, że Prysyla i chwila go chrzcili w imię Jezusa Chrystusa to ma temu będzie dodane. Ale tego, co już ma. A jak mu Ducha Świętego brakowało, tak mu dalej brakuje. Czy można to przyjąć, że chrzest Janowy to jest chrzest wody, a chrzest imię Pana Jezusa to jest jakby to, to pierwsze wierzmowanie? Eee... No tak. Można by było, tylko że to się jednak nazywa chrzest. Po prostu tej siatki pojęciowej, którą znajdujemy w dziejach apostolskich i w Ewangeliach, nie możemy przenieść łatwo na te pojęcia, które znamy z katechizmu Roberta Bellarmina, wydanego po Soborze Trydenckim. Świętej Pamięci ojca Henryka Bogackiego na wykładzie z sakramentologii jeden studen ze studentów spytał, proszę ojca, a dlaczego sakramentów jest siedem? Pytanie Bogackiego o cokolwiek było obciążone dużym ryzykiem, ponieważ on zachęcał do stawiania pytań w ten sposób. Pytajcie, pytajcie, ja już wszystkie głupoty słyszałem, wasze pytania mnie nie zdziwią. Więc ktoś go zapytał, a dlaczego jest siedem sakramentów? Czy jest jakaś istotna przyczyna? Na to Bogacki powiada, tak, jest, bo nie sześci, nie osiem. Pamiętajmy, że słowo sakramentum jeszcze święty Augustyn tłumaczył jako tajemnica. Pierwotne znaczenie słowa sakramentum wiązało się z przysięgą wojskową. Dla Augustyna sakramentów było dużo. Jednym z sakramentów było publiczne odmówienie we wspólnocie Kościoła Ojcze Nasz. Był to akt, który on uznawał za sakramentalny. Natomiast ta lista... Siedmiu znaków sakramentalnych ukształtowała się troszkę później, w sensie, że już po Augustynie. Czyli raczej jest to coś, co się dopięło, domknęło w średniowieczu wczesnym, ale jednak. Natomiast jeśli chodzi o starożytność chrześcijańską, to nie lista sakramentów była ważna, ale zrozumienie, co te sakramenty wnoszą w nasze życie, w nasz sposób istnienia, jaka jest ich istotna treść teologiczna. I to, że my potrafimy wymienić siedem sakramentów, to wcale nie znaczy, że lepiej rozumiemy, co one, co one z nami robią. Więc może nie odżegnywałbym się od tego skojarzenia, ale też nie upierałbym się, że można tak jak. Dobra, pojadę już po nazwiskach. Jak Biskup Romanił w swojej sakramentologii biblijnej, do każdego z siedmiu sakramentów dorobić kompletną, kompletne osadzenie w tekstach biblijnych. Nie jest tak prosto. Eee, prawosławni nie oddzielają chrztu od bierzmowania. Są to nie tyle dwa sakramenty udzielane w bezpośrednio jeden po drugim, tylko dwa aspekty tego samego sakramentu. Chrzest wodą i namaszczenie łączone z darem Ducha Świętego. Tak? <śmiech> Więc nie chciałbym po prostu się tak zamknąć w, w, w, w czymś, co jest historycznie dużo późniejsze. Ale na pewno o dar Ducha Świętego chodzi i yy, i tak jak y, y, praktyka sakramentalna Kościoła Zachodniego to rozwinęła, no to, to on się łączy z y, osobnym aktem sakramentalnym, który nazywamy bierzmowaniem, konfirmacją, jak zwał, tak zwał. Za, po a czy on uczył inaczej, czy tylko, że tak powiem, za bardzo koncentrował uwagę pobierających naukę na sobie, to troszkę trudno nam powiedzieć. I autora dziejów apostolskich interesuje nawet nie doktryna głoszona przez Apollosa, jej krytyka, czy Wyodrębnienie tego, co w niej wartościowe, a co w niej kontrowersyjne. Ile y, skupia się on na pokazaniu, że y, Apollosowi brakuje tego, co istotne w staniu się uczniem Chrystusa. Bo swoim uczniom Jezus Chrystus daje ducha, który ich prowadzi do ojca. Apollos tego daru nie posiada i nigdzie się nie dowiadujemy, że go otrzymał. I widzimy, że Efes staje się miejscem nauczania, choć nie synagoga ale szkoła, jaka? Prawdopodobnie szkoła w sensie grona uczniów skupionych wobec mistrza, nauczyciela, filozofa, retora staje się miejscem ewangelizacyjnej działalności Pawła. Jeżeli będziecie czytali Państwo jakieś koszałki, opałki o tym, że Tyrannos przed południem uczył tam filozofii, a podnajmował Pawła, żeby po południu mógł ewangelizować ten swój budynek. Nie przejmujcie się, nie umowy najmu nikt nie widział. E, czym ten budynek był, e, nie wiemy, pokazują go w każdym razie jako pozostałości owej szkoły Tyrannosa. Natomiast, żeby dopiąć myśl, którą rozwija autor dziejów apostolskich, przytacza kolejny epizod związany z działalnością ducha. Ale tym razem jest to duch zły. Polscy egzorcyści, synowie kapłana Skełasa. Autor pisze nawet archiereuston judajon, e, Ale nie wiemy nic o arcykapłanie takiegoż imienia. E, natomiast e, Użycie imienia Jezusowego do egzorcyzmów przez tych, którzy w Jezusa nie wierzą, kończy się źle. Prowadzi do tego, że zamiast uwalniać od złych duchów, ci egzorcyści sami stają się ofiarami tego złego ducha. A więc użycie imienia Jezusa bez wiary w to, kim On jest, użycie jako imienia magicznego też odpada. A więc wiedza bez ducha w przypadku Apollosa. Użycie imienia Jezusa do celów magicznych w przypadku synów Skełasa to są błędne drogi, przed którymi narrator ostrzega. Natomiast przykładem tego, jak się idzie prostą drogą do celu jest tylko i wyłącznie Paweł. Proszę Państwa, mamy do czynienia z ostatnim użyciem formuły, która się przewijała w różnych dramatycznych y, sytuacjach w dziejach y, Kościoła. Po tym jak y, ustanowiono y, siedmiu, kiedy usankcjonowano obecność hellenistów we wspólnocie Kościoła, po tym jak podjęta została misja wśród Żydów i Pogan w Antiochii, ta, która spowodowała dyskusje rozstrzygnięte i nierozstrzygnięte w Jerozolimie, rozdział 15, i po tym jak w Antiochi Pizydyjskiej Paweł mówi, że skoro tak, Skoro Żydzi nie chcą przyjąć wiary w Jezusa, to będzie głosił Jezusa poganom, a poganie z radością przyjmują słowo i słowo się rozszerza po całym kraju. To jest ostatni moment, kiedy ta formuła w dziejach jest użyta. A więc właściwa droga głoszenia Ewangelii Ostatecznie zostaje doprecyzowana. I powiedzmy sobie jasno, że, jakby jednym, ostatnim aktem tego doprecyzowania, co to znaczy właściwie głosić Ewangelię, jest skontrastowanie Pawła z Apollosem. Pójdziesz tą drogą, którą szedł Paweł, będziesz dobrym ewangelizatorem zejście w bok, w którąkolwiek stronę prowadzi do katastrofy. A więc skoro już mamy ten e, e, przykład właściwego głoszenia ewangelii, skoro postać Pawła może być takim e, kopytem, na którym się będą kształtowały jak buty uszewca kolejne pokolenia ewangelizatorów to Paweł może wyruszyć w swoją trzecią podróż misyjną, która przejdzie w tę czwartą do nieba przez Rzym. No i właśnie ta ostatnia droga Pawła to będzie to, czym się będziemy zajmować w przyszłym roku, a za cały dzisiejszy rok za wspólną pracę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłych wakacji.